Posiadłość.com, którym kocham nie raz, czy to znasz? Tak ty to znasz. mój dom, w którym piszę o mój dom, w którym płaczę nie raz, czy to znasz? Tak ty to znasz.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 Przyjęcie projektu ustawy dotyczącej ubezpieczenia powodziowego przez Izbę Reprezentantów. Liczba nowych budów w październiku najwyższa od roku, a zaufaniu budowniczych na najwyższym poziomie od 8 miesięcy. Freddy Mac, nie ma bańki realnościowej. Posiadłość.com. Program pilotażowy Fannie Mae może sprawić, że nowe domy będą bardziej przystępne co nowo. Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy o odnowieniu i gruntownym przeglądzie Krajowego Programu Ubezpieczeń Powodziowych, który miał wygasnąć 8 grudnia. Ustawodawstwo zwane ustawą o reformie przeciwpowodziowej XXI wieku nie tylko odnawia program na kolejne 5 lat, ale także uaktualnia federalne wymogi dotyczące map zagrożeń powodziowych i zachęca więcej prywatnych firm do wejścia na rynek ubezpieczeń powodziowych. Kongresmen z Partii Republikańskiej z Luizjany, Steve Scalise, pochwalił działanie Izby Reprezentantów. Ustawa oczekuje teraz na decyzję Senatu Stanów Zjednoczonych. Posiadłość.com Zdaniem rządu liczba nowych budów wzrosła w październiku o 14% do najwyższego poziomu od roku i osiągnęła sezonowo dostosowane tempo roczne na poziomie 1,290,000 jednostek. Eksperci twierdzą, iż nie ma śladu po wrześniowych zakłóceniach spowodowanych przez ostatnie huragany w regionie południa. Tymczasem zaufanie firm budowlanych w kraju wzrosło w porównaniu do ostatnich kilku miesięcy. Jak wynika ze wskaźnika rynku nieruchomości przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo, w listopadzie zaufanie budowniczych wzrosło o dwa punkty od października do najwyższego poziomu od marca ubiegłego roku. Zdaniem Roberta Dicza, głównego ekonomisty Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, popyt na domy jednorodzinne rośnie w stałym tempie. Sean Beckety, główny ekonomista z Freddie Mac, napisał w listopadowym raporcie, że nie ma obecnie bańki cenowej na amerykańskim rynku nieruchomości. Jego zdaniem, pomimo gwałtownego wzrostu cen domów w ciągu ostatnich pięciu lat, nie ma takiej bańki jak ta sprzed dziesięciu lat. Jednak przyznaje on, że sektor realnościowy jest znacznie niezrównoważony. Mae zamierza wdrożyć inicjatywę przystępnych cenowo domów. Zdaniem Bloomberg może to obejmować program pilotażowy, który pomoże potencjalnym nabywcom domu uzyskać kredyt na budowę nowych nieruchomości. Plan pozwoliłby bankowi lub innemu kredytodawcy na sprzedanie kredytu budowlanego Fenimei już w pierwszym dniu budowy, zamiast czekać i ustanawiać hipotekę po zakończeniu budowy.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 Gets a for work. Mother Kropka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 Dom, moje szczęście. Oczy, jak to jest. Posiadłość.com Inspiruje nas życie. Posiadłość.com O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Mount Prospect. Okazja. Dwupoziomowy, trzysypialniowy dom do remontu. Kominek, garaż, częściowy basement, niski podatek od nieruchomości. 275 tysięcy.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 POSIADŁOŚĆ.COM Crystal Lake, 17-letni dom na olbrzymiej jednoakrowej parceli. 4 sypialnie, 3 łazienki, 3200 stóp powierzchni. Cena obniżona do 387 tysięcy. Wielka to okazja.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 847-647-4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847-647-430. Wiadomości z rynku nieruchomości. Republikański plan podatkowy już ma wpływ na Nowy Jork. Home staging. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży na święta. Posiadłość.com Czy wynajem przegrywa z kupnem? Kongres jeszcze nie uchwalił ustawy o reformie podatkowej, którą prześle prezydentowi Trumpowi, jednak propozycja GOP już ma wpływ na Nowy Jork. Według Realtor.com istnieją oznaki, że nabywcy domów w Nowym Jorku zastanawiają się, jaki wpływ na ich zakup będzie miała republikańska reforma podatkowa. Pośrednicy cytowani przez Realtor.com twierdzą, że przerwa stwarza warunki do możliwego ochłodzenia na rynku. Sprzedaż domów w okresie świątecznym może oznaczać, że będziesz musiał nieco zmniejszyć skalę dekoracji. Znany ekspert do spraw stagingu z Show Holmes w Little Rock w Arkansas Odpowiada klientom, aby postawili na prostotę. Jak powiedział ArkansasMatters.com, ma tu również na myśli świąteczne aromaty i dekoracje, a także zaleca schowanie cennych świątecznych prezentów w szafie, a nie pod choinką posiadłość.com Skromny wzrost wskaźnika własności domów w trzecim kwartale niepokoi niektórych inwestorów w nieruchomości na wynajem. RealToldat.com donosi, że niektórzy inwestorzy i analitycy zastanawiają się, czy dobre czasy na rynku najmu dobiegają końca, zwłaszcza gdy mowa o wynajmie domów jednorodzinnych. Tymczasem Wall Street obserwuje trendy demograficzne, aby przewidzieć przejście z wynajmu na kupno.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 Internet. Posiadłość .com. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień, o zwykłej porze. Do usłyszenia. Posiadłość .com.